Ja chcę powiedzieć, że dla mnie nawrócenie to jest taki proces. W moim życiu to tak było, że Bóg przez różne okoliczności ludzi jakby dociera do nas. Ja miałem takiego kolegę, który co prawda nie był jakby z mojej klasy, ale z mojej szkoły, to było jeszcze w liceum. Mieliśmy podobne zainteresowania, podobnej muzyki słuchaliśmy. i już później kilka lat później jak żeśmy już wyszli z tej szkoły, to ja się dowiedziałem, że, że on po prostu stał się bardzo gorliwym chrześcijaninem. Przepraszam, sobie włączę stoper, żebym tutaj zobaczył, żebym za długo nie mówił. Okej. Okay. Dobra. I jak on mnie, jak się z nim widziałem, to, to on tą Ewangelię mi mówił, tak? Z tym, że było coś takiego, że kiedy on cytował Słowo Boże, to, ja, to zupełnie do mnie nie docierało. Dla mnie większe znaczenie wtedy miało świadectwo życia, ale zdarzyło się tak, że inny mój kolega, taki, z którym już miałem bliższe relacje, był kiedyś w Trójmieście i trafił na ewangelizację i to był taki czas, gdzie przyjechał do, do, do Gdańska Miki Cruz. To był taki bandzior, który się nawrócił, tam przez służbę tego Wilkersona, chyba, tak. I tam rozdawano na tym spotkaniu Biblię, takie zielone, małe, i to były czasy, kiedy no, bardzo mało rzeczy było dostępnych, a jak coś dawano za darmo, to się brało ile, ile dawali, nie? No i on tego tam. Co teraz, koniec czasu? No nie. <grystanie> No i on tych Biblii wziął więcej i on mi jedną Biblię dał. Ja jeszcze do dzisiaj ją mam, taka zielona, malutka. I to była pierwsza Biblia, która trafiła mi do rąk. Tamten w międzyczasie, ten, ten pierwszy kolega, o którym wspomniałem, co, coś, co się z nim spotkałem, to jakieś wersety mi mówił i, w, i zacząłem czytać wtedy, nie? <śmiech> zacząłem już przychodzić na nabożeństwa, bo on mnie zaprosił, żebym tam przyszedł i Niewiele do mnie docierało tak z początku, ale poczułem coś taką, wiecie, panie, te, wiecie, taką wrażliwość duchową, to każdy ma, nie? Że, że coś tu jest, że jest coś więcej. Nie? I w ogóle takie zdziwienie, że jak ktoś mówi coś z Biblii, to, to ja zaczynam rozumieć. Do tego czasu no, moje poznanie było takie, że jak ktoś tam. Czytał coś tam, listy, to ja myślałem, że ten list tam w Rzymie napisano, i teraz go się czyta tam, w tej katolickiej świątyni. Nie? Takie było moje poznanie, jak czytali listy. Nie? No i w ogóle spotkanie z Bogiem to jest takie z jego słowem, że on przekonuje o sądzie, o sprawiedliwości grzechu. I dopiero wtedy to był taki proces, gdzie Bóg pokazał mi jak bardzo obciążają mnie i oddalają od Niego moje grzechy. I proces, kiedy ja czułem, że zostałem jakby wyzwolony, to trwał rok czasu, ale nie do końca dlatego, że, że ja nie chciałem czegoś zrobić, tylko problem był tego rodzaju, że ja nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na Ewangelię. Ja nie, ja nie wiem, czy mówiono mi ją prawidłowo, czy nie mówiono, ale yy, na przykład taka rzecz, że ja o chrzcie dowiedziałem się dopiero po roku chodzenia na spotkania chrześcijańskie. Gdzie jak czytamy w Biblii, to Filip, tak, głosił e Eunuchowi, no to od razu mówił, o to woda, nie? Czyli od razu mu powiedział, w jaki sposób ty masz odpowiedzieć na tą Ewangelię, co, co Jezus zrobił dla ciebie, tak. I był taki czas, że ja chodziłem i chciałem się sam naprawić, nie? I to było dla mnie męczarnia. Im bardziej się chciałem naprawić, tym bardziej mi to nie wychodziło. I ja po takim doświadczeniu, teraz jak ja głoszę, to to mówię zawsze, nie? Co to jest Ewangelia i jak na tą Ewangelię trzeba odpowiedzieć, i, i tak naprawdę my nie wiemy, co się dzieje w sercu drugiego człowieka, ale jak powiemy mu że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, to jeżeli ten człowiek odpowiada, że chce wziąć chrzest, to to jest dla mnie widoczna reakcja, że on pokutuje, że chce się pojednać z Bogiem, tak? I, i dlatego mówię moje świadectwo też, że żebyście, kiedy wy mówicie Ewangelię, żebyście też mówili o chrzcie, Jak na nie odpowiedzieć? No bo dopiero wtedy do, doznajemy tej mocy Ewangelii, tak? Że kiedy możemy e, odpowiedzieć Bogu. Wiadomo, kto uwierzy w swoim sercu i ustami wyzna i tak dalej, zbawiony będzie, ale ten chrzest jest też ważnym takim momentem. Tu wiadomo, doktrynalnie to różnie, różnie ludzie tłumaczą. Niektórzy mówią, że wystarczy decyzja, inni mówią, że narodzi się trzeba z wody i z ducha, czyli to jest potrzebne. Ja też tak uważam, ale nie chcę tu otwierać żadnej dyskusji teologicznej. Nie? E, Pochodziłem z takiej katolickiej rodziny, także moja mama była taką ortodoksyjną katoliczką, także to, to nie było mile widziane. Tata miał taki dystans, ale może taką, powiem taką rzecz. Kiedyś moja mama bardzo już zdegustowana tym, że ja tutaj zmieniłem swoje wiary, i mówi, ja ci dałam takie porządne katolickie imiona Piotr i Paweł, nie? A ja mówię, a ponieważ moja mama... Była dobrą katoliczką, antysemitką, nie? No to ja powiedziałem, mamo, ale Piotr i Paweł byli Żydami. <grybujesz> Także, no niestety, moja mama już nie żyje, mój tato też nie. Do mojej mamy nie dotarłem z Ewangelią, ale mój tata, koniec jego życia był taki, że on chorował na Alzheimera i nie wiem, czy to była choroba, czy coś w jego sercu się działo. Tylko wiecie, tacy ludzie przyjmują wtedy już wszystko, nie? Mówią, tak, się zgadzają, ale jeszcze zanim mój ojciec zmarł, jeszcze trzy lata przed jego śmiercią, ja go zapytałem, mówię, mój tato, na twoim pogrzebie, czy chcesz, żeby ksiądz był, czy chcesz, żebym ja głosił Ewangelię? On mówi, on mówi ja chcę, żebyś ty mówił Ewangelię. I ja mam nadzieję, że coś się w jego sercu stało, dlatego ja prowadziłem pogrzeb mojego ojca. I ja powiedziałem, że to była wola mojego ojca, żebym ja to prowadził, ja do was mówił, nie? Ja wierzę, że to jest właściwy moment, żeby mówić ludziom Ewangelię.